Three, four, a <laughs> starting hier am mann also malex rock wind ul shone nurida asium ru baguin ik dil adonailas auf in mann ik dil adonailas auf in mann hain us tein shuva adonail tim ban Oh, he'll no se good time, he'll have a good time, On the and I hope that you will not have any the, <inaudible> <and> the <inaudible> I am confident of the way you will behave in a so serious decision taken by this assembly. Because I am decided not to allow anybody to interfere in our decision. Grace? No? Guatemala? Yes? Haiti? Yes? Honduras? Upstate Iran? No? on. a good thing. It's the good thing. It's הוא רידינג notenet3, אב. כמו שוב אחרי הנננ. גם אחד, בתוך סוכך קצינו. פיה. ואצתי במחייים הידיים, הם החדשות מכל ישראל לירושלים. מהיה? הלכתי לאש את הסקנר, באובד ביאלי عشان هوستي הרצל ברשי. ועל לזום בזמן הזה. מי ינה? Lehet. in Tab ale w ...a momencie, kiedyś w tym w tym momencie, kiedyś w tym momencie, kiedyś w tym momencie, kiedyś Zaraz to jest zetaj to się Posłuchaj tam alham, zam, celo baltam. Jest wielkim czarekowskim, a kan, wiesz, ma katan, ja ma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 we have dealt that, but guess what is a shone. This Cześć, tu Janek, słuchacie audycji Tłusty Druk w Radio Pirat. Powitał nas nie byle kto, bo sam Dani Ben Izrael, jeden z ojców żydowskiego rocka, autor pierwszego psychodelicznego utworu w dziejach muzyki tego kraju. A puściłem jego utwór, który nosi tytuł Izrael 70, z płyty Bullshit. Nie bez powodu, dziś playlista jest tematyczna, bo będą to wykonawcy z Izraela. A to dlatego, że większość z nas ma swoje kulturalne parafilie i sympatie, To jest wręcz oczywistość i bardzo fajna sprawa. No i też część z nas ma swoje antypatie, co z kolei jest nieładne. Znane jest nam zjawisko czechofilii. Występuje chyba częściej u mężczyzn niż u kobiet. I taki czechofil pije piwo, zajada lentilki. Swoją drogą została przejęta ta marka cukierków przez niemiecki koncern, więc dosyć smutno, bo będą obniżać tam zawartość cukru, czekolady pewnie i robić z nich zupełnie inny rodzaj cukierków. No ale czechofil jeszcze zaczytuje się hrabalem, ogląda Formana albo Sferaka, puszcza sobie ewebitową, plastikpil, Of the Universe albo metalowców z Masters Hammer. Każde z nas zna kogoś takiego. Są Bałkanofile, no to tam Kusturica jest grany. Andricz i wspaniała nowa fala z tego dawniej y, kraju federacyjnego, a teraz już z y, krajów. Nowiwal z Jugotonu na przykład. Są Germanofile i Germanofilki. Tam Rock, częściej niestety Rammstein. Znowu piwo i zakąszanie wórstem oraz ukąszenie heglowskie. Albo na przykład są takie dziewczyny, tu wybaczcie, ale sądząc po znajomych w mojej bańce, mam więcej kolegów czechofilów, z kolei koleżanek zafascynowanych kulturą teutońską. Więc przyjmijmy tak dla balansu genderowego, że znamy, pewną grupę dziewcząt, które cierpią w każdym mieście niebędącym Berlinem. Sam bym się zapisał do tego klubu, bo w Berlinie mają milion wspaniałych rzeczy, sam bym się najchętniej tam przeniósł, ale skoro wszystko jest tam najlepsze, to po co im ja jeszcze na dokładkę? Co bym miał do za zaoferowania? Melancholie, nostalgię, vintage'owe zainteresowania? Mają tego na tony i beze mnie. No i są... Rusofile, o nich innym razem. No i tu mam zagwostkę. Piwa nie pije, więc Czechofilia odpada. Odpada Berlinofilia, która swoją drogą jest chyba czymś odrębnym niż Germanofilia jako taka. Doskonałość Berlina przeraża mnie swoim ogromem. Z Bałkanów to lubię muzykę i kilka filmów. Kiedyś uważałem się za Anglofila, teraz trochę się zmęczyłem a wcześniej za rusofila, ale fascynacja kulturą i historią Rosji zawsze jest podszyta, zwłaszcza w Polsce, jakimś smutkiem i resentymentem. Więc nie mam drugiej mentalnej ojczyzny. W zeszłym roku wydawało mi się, że jestem grekofilem, czyli odnoszę się do ojczyzny wszystkich chwili, do miejsca, gdzie powstało samo to słowo, ale skończyło się na lekturze Kawafisa i słuchaniu Chain Cult. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, że tak w gruncie rzeczy to przede wszystkim jestem filosemitą, ale takim nietypowym. Bo z jednej strony wiadomo, że wczytuje się w to i wsłuchuje, co kultura żydowskiej diaspory dała światu, ale też sporo czytam o Izraelu, a księgozbiór puchnie mi od tytułów o armii, tajnych służbach i polityce tego kraju. A to przecież nie jest państwo do końca demokratyczne. Do jego polityki można, trzeba mieć szereg etycznych zastrzeżeń. I ja te zastrzeżenia mam, jestem ich świadom. Jak sięgam po książki krytyczne wobec polityki izraelskiej, no to wybieram takie, które albo, które albo pochodzą z tego kraju, albo są. W pewnym sensie etycznie bezpieczne, bo nie napisali ich na przykład antysemici. Ale nie mogę się powstrzymać przed jakimś zainteresowaniem aparatem przemocy w Izraelu, tym jak działają służby, tym jak nacjonalistyczna w gruncie rzeczy polityka tego kraju odnosi większe sukcesy niż nasza pożal się Boże nacjonalistyczna polityka. Odrzucam nacjonalizm jako taki, natomiast jest to dla mnie niezwykle ciekawe. Sukcesy militarne tego kraju, nieetyczne przecież. Polityka polegająca na tym, że jeśli ty skrzywdzisz naszego obywatela, to my cię skrzywdzimy cztery razy bardziej, też jest dla mnie niezwykle ciekawa. Historia polityczna Izraela jest niesamowita, przecież z jednej strony to kraj ufundowany na ideologiach no, nacjonalistycznych, skrajnie prawicowych, ale z drugiej czerpiący wiele z socjalizmu, jeśli wspomnimy choćby o kibucach. I tak dalej, i tak dalej. Kraj, którego kultura kwitnie, którego rolnictwo nawet dobrze nam się kojarzy, bo pamiętamy wszyscy, pomarańcze z hajfy, znaczy nie wszyscy ci, którzy są dziadersami jak ja lub dziaduwami i pamiętają jeszcze lata 80. na przykład, kiedy te pomarańcze z naklejką z hajfy to, było, to był jakiś rarytas w czasach naszego dzieciństwa. No i jest to kraj ufundowany na wielu paradoksach. Kwitnąca kultura, wysokie technologie, Postępowe idee, bardzo wsteczne idee, starożytność i nowoczesność. I muzyka, ponieważ żydowscy muzycy mieli wielki wkład w rozwój muzyki światowej, od jazzu, kończąc na muzyce rock and rollowej. I tutaj nie chodzi mi nawet o kwestie rodzinne, o korzenie wielu artystów, ale też o różne zapożyczenia, instrumentarium itd. Nie dziwota, że można tam znaleźć wiele ciekawych rzeczy. Dziś będę puszczał takie przede wszystkim progrokowe, długie utwory, trochę jako ciekawostkę, trochę z tych przyczyn, że mój filosemityzm muzyczny jest dosyć świeży, jest świeżej daty, więc na razie jestem głęboko w latach 60., 70., ale... Tym razem teraz puszczę coś zupełnie nowego i świeżego, to znaczy zespół Malox, Nie mylić z lekiem na wrzody, który występował u nas w Krakowie, ich występ w klubie Alchemia zrobił na mnie wielkie wrażenie, a ten utwór jest jakimś rodzajem psychodelicznego mindfucka, którego zaznałem ja, wszyscy, którzy do mnie wpadają, kiedy puszczam płyty. Teraz mało kto do mnie wpada, dlatego ciągle gadam sam. A teraz tym mindfuckiem zarażę Was wszystkich, bo będzie to przeróbka hitu The Bangles Walk Like Egyptian w takiej aranżacji, że sądzę, że, że spadną Wam buty i jarmułki, jeśli je nosicie. No to posłuchajcie. Dobrze słyszeliście. To była kobza. Muzycy z Izraela grają na szkockim, narodowym instrumencie cover amerykańskiej piosenki o Egipcjanach. Jeden z nich z członków Malox jest wykładowcą, drugi dyrektorem festiwalu muzycznego, trzeci już nie pamiętam kim. Mówią, że ich muzyka to Polka for Punks. Koncert z Walchemii parę lat temu był niesamowity. Kobza Ejala Talmudiego miała własną iluminację, takie światełka trochę jak choinkowe. I jeszcze na tym koncercie, oprócz tego, że sami w takim power trio yy, dawali radę, to mało powiedziane, byli niesamowici, to w pewnym momencie Talmudii zamachnął ręką w kierunku backstage'u, i zaczęli stamtąd wychodzić czarnoskórzy muzycy z jakiegoś będu, który z nimi podróżował w trasie. Zaroiło się od nich. Nagle na scenie wychodzili jeden po drugim. Jeden z trąbką, drugi z tubą. Trzeci to nie wiadomo z w ogóle czym. Jeden za drugim tak po kolei. I nagle zrobiło się w podziemiu alchemii pełno facetów z, z instrumentami, którzy poruszając się tanecznym krokiem węża zrobili taką rozpierduchę, że spora część koncertów hardcore punk może się schować. A wracając do spraw moralnych i politycznych. Wiemy, że kraj źle traktuje swoich palestyńskich obywateli i inne mniejszości, że sefardyjczycy mają tam podgórkę, Że Izrael nie jest krajem tak bardzo demokratycznym, jak chcielibyśmy wierzyć, że to reżim militarystyczny, że mają atom i tak dalej. No i że cyjonizm, jak każdy nacjonalizm, jest nie w porządku. Ale przypominam, że mówimy tutaj o narodzie, który przez wieki przeżywał pogromy, prześladowania, szykany, nędzę. A w XX wieku próbę zagłady. Czy to zwalnia z odpowiedzialności? Nie zwalnia, ale tworzy kontekst, na przykład taki jak w przypadku nas, Polaków. Też mamy swoje traumy, nieszczęścia, rozczarowania. Dlatego rozumiejąc różne postawy u rodaków, rozumiejąc ich źródła, staram się podobnie myśleć o innych społeczeństwach. Zanim opowiem o książce tygodnia, którą jest dla mnie i mam nadzieję, że dla was stanie się potwór pamięci izraelskiego autora Ishaia Sarida, Puszczę jeszcze jeden szalony, zmutowany zespół grający różne gatunki. Tym razem Hasidic New Wave, nie z Izraela, ale z Nowego Jorku. Za to znów cover. Nazywa się Giuliani Berales, Jak sądzę, domyślacie się, czyj to cover i jakiej mrocznej postaci w amerykańskiej polityce dotyczy. Going ball and I'm getting angry Soon I will be President You drive a cab, I won't, I won't let, let you strike let you Hold a push car, car, just take a, a hike drink. New York's mine, do it my way Giuliani, Uber Alice Giuliani, Uber Alice Uber Alice, Giuliani Uber Alice, Rudy Giuliani your feet, jump your face in the pavement, you better not run your mouth too fast, I'll shove a plunger up your ass. We'll teraz o książce. Przypomnę, że tytuł to Potwór Pamięci. Autorem jest izraelski pisarz Yisza Sarit. Krótka, epistolarna powieść, czyli utrzymana w formie listu. Wydawcą jest Kolegium Europy Wschodniej. Ten list to rodzaj takiej notatki służbowej wyjaśnienia, jakie młody historyk wysyła do dyrektora Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie czyli przypomnę tej instytucji, która zajmuje się pamięcią historyczną, pamięcią o holokauście, o Zagładzie w, w Izraelu. Bohater opowiada o swojej pracy dla Yad Vashem. Praca polega na tym, że jako doktorant, później doktor historii, zajmuje się analizą porównawczą funkcjonowania obozów koncentracyjnych. Ale to nie jedyne jego zadanie. Oprócz tego oprowadza wycieczki, trudno mówić wycieczki, grupy pielgrzymujące do miejsc zagłady po usytuowanych w Polsce kacetach. Współpracuje z różnymi ministerstwami, z pewnym niemieckim filmowcem, dokumentalistą, co też stanowi punkt zwrotny w tej powieści, nie będę spoilował. Ale robi też różne inne dziwne rzeczy, które wydają się straszne i bardzo surrealistyczne, absurdalne wręcz. Pomaga jakiemuś izraelskiemu startupowi w stworzeniu czegoś w rodzaju gry komputerowej o obozach koncentracyjnych, o tym, jak wyglądał dzień więźnia lub obsługującego go strażnika, oprawcy kogoś takiego. Albo bierze udział w przygotowaniach do historycznej inscenizacji w jednym z obozów w rocznicę haniebnej konferencji w Wanze, kiedy niemieccy naziści uknuli plan tzw. ostatecznego rozwiązania, czyli wymordowania mieszkających w Europie Żydów. Izraelskie władze, w tym wojskowi, Ministerstwo Kultury i inne instytucje chcą zrobić na terenie Polski, na, jedne, na terenie jednego z obozów. Coś w rodzaju inscenizacji historycznej, gdzie oprócz części oficjalnej występów artystycznych ma się też odbyć taki udawany atak na ten obóz. Współczesne izraelskie wojsko, komandosi mają go niby tak odbić, żeby pokazać triumf nad oprawcami nazistowskimi. Brzmi strasznie, brzmi kuriozalnie, ale coś nam być może przypomina. Na przykład takie różne inscenizacje historyczne, w których lubują się samorządy, które często obejmowało patronatem to lub inne ministerstwo, które też czasami jakoś tam okraszał swoim stemplem Instytut Pamięci Narodowej. No i ja właśnie miałem wrażenie, że czytam powieść o Polsce, o tym, że jest jakiś młody historyk, zapalony naukowiec, który zajmuje się bolesnymi kwestiami w polskiej historii i w swojej codziennej pracy musi się zajmować takimi właśnie rzeczami. W czasie tych pielgrzymek, w czasie tych odwiedzin z grupami młodzieży licealnej w obozach zagłady, ma mnóstwo problemów, bo jak wiemy z doniesień prasowych i z różnych obserwacji, nie zawsze ta młodzież jest psychicznie gotowa nie zawsze potrafi zachować należytą powagę. Dochodzi do różnych konfliktów, różnych ekscesów, jak to często bywa, kiedy przychodzi opiekować się młodzieżą. Musi robić różne rzeczy, które są absurdalne. W miarę rozwoju fabuły, w miarę tej snutej w liście opowieści, Dochodzi do tego jeszcze koszt psychiczny, który ponosi ktoś zajmujący się na co dzień takimi bolesnymi tematami. No jakbym czytał opowieść polskiego historyka. Okazuje się, że po drugiej stronie Morza Śródziemnego, w kraju, który pod wieloma względami jest nam tak bliski, choć na co dzień wydaje się odległy, daleki, egzotyczny, naukowcy i edukatorzy mają Podobne problemy jak ci nasi polscy. Więc jest to powieść publicystyczna. Ja ukułem sobie na użytek mojej recenzji, którą wysłałem do pewnego periodyku. Jak się ukaże, to będę informował na naszym fanpage'u, na Facebooku. Ukułem sobie taki termin powieść interwencyjna, bo jest to w istocie powieść interwencyjna, pokazująca, jakie mamy problemy z pamięcią, nakłuwająca. Pewien narastający problem, polemiczna wobec różnych takich właśnie bardzo mocno nacjonalistycznych zapędów opowiadania o historii, tworzenie wokół historii narracji, uprawiania polityki historycznej. Na użytek naszego kolektywu zapowieść wzięły się koleżanki Anna Gulińska i Alicja Beryt. Wiem, że tekst jest już skończony. Ich recenzja niebawem ją opublikujemy. Na naszej stronie, na Substaku. Wiem, że one miały inne spostrzeżenia niż ja. Bardziej odrębny głos, tym bardziej się cieszę. Bardzo chętnie jeszcze wrócę do niej i o niej porozmawiam przy jakiejś okazji. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że dla mnie to jest niesamowicie ważna książka bo ona pokazuje pewne mechanizmy, którym ulegamy wszyscy. Niezależnie od poglądów, niezależnie od naszych decyzji wyborczych, tego, co myślimy o IPN-ie, tego, co myślimy o stosunkach międzynarodowych naszego kraju, okazuje się, że ten problem z pamięcią, z polityką pamięci mają też nasi partnerzy w tej polityce z Izraela. I uważam, że tę powieść warto przeczytać, Warto poznać ten punkt widzenia, bardzo bliski nam, bardzo empatyczny wobec Polaków i chciałbym, żeby sięgnęli po nią ci i te z was, którzy mają poglądy prawicowe. Przede wszystkim wy, jeśli prawicowe osoby nas słuchacie. Bo uważam, że to jest odpowiedź na różne nasze zadrażnienia, na różne nasze dylematy, na taką wzajemną nieufność, którą często żywymi żywimy wobec Żydów, Izraelczyków, zarówno tych z diaspory, jak i tych mieszkających w Izraelu. To pokazuje, że kiedy za historię zabierają się politycy, no to zaczyna się dziać niedobrze. I jest to też powieść o tym, co dzieje się w psychice człowieka, jak już wspomniałem, zajmującego się ludobójstwem. W tej warstwie artystycznej, psychologicznej jest nieco skromniej niż w warstwie publicystycznej, ale i tak warto sięgnąć. Iszej Sarit, potwór pamięci, bardzo krótka, 140-stronicowa powieść, polecam, sądzę, że nie będziecie zawiedzeni warto się z nią zapoznać. Do połknięcia w jeden wieczór, ale do snucia refleksji przez dłuższy czas, do szukania nowych lektur, opatrzona też przypisami, więc dla polskiej czytelniczki będzie to rzecz na tym poziomie publicystycznym łatwa w odbiorze, a otwierająca zupełnie nowe perspektywy. Teraz czas na piosenkę i od free jazzu czy punkowego jazzu wracamy do progroka, czy też roka psychodelicznego, tym razem izraelski zespół The Churchills, którzy później funkcjonowali jako Jericho Utwór nosi tytuł Straight People. <śpiewanie> Intencjami piekło jest wybrukowane. Sari dowodzi, że tak bywa, przynajmniej jeśli chodzi o sprawy historyczne. Kiedy za wszelką cenę chcemy przywiązać kolejne pokolenia do pamięci historycznej, do tego, co przeżywali dziadowie, pradziadowie, to często zamiast godnym upamiętnieniem takie inicjatywy kończą się jakąś grą komputerową, w którą gdyby powstała, pewnie by się zagrywali na ziole, mogąc się wcielać w SS-manów, albo jakąś dziwną rekonstrukcją historyczną, czy też rekonstrukcją ahistoryczną. Przypomnę, bo jeszcze tego nie robiłem, że znajdziecie nas na Instagramie, na Facebooku i w serwisie Substack wpisując adres tłustysubstack.com lub po prostu tłusty druk w Google'ach. Tam parę razy w tygodniu wpadają nowe recenzje, omówienia, trochę takich też tekstów publicystycznych znajdzie się niebawem, bo ciągle rozwijamy koncept naszego małego imperium medialnego. Z ostatnich rzeczy, oprócz recenzji koleżanek Gulińskiej i Beryt, polecam szczególnie krótki, ale bardzo przemawiający do wyobraźni tekst Mateusza Zemli o książce rosyjskiego historyka Siergieja Miedwiediewa Powrót rosyjskiego lewiatana. Mateusz w takim osobistym, emocjonalnym tonie pokazuje, że ta książka zbiór krótkich, wstrząsających artykułów, esejów, tekstów publicystycznych o tym, jak wygląda współczesna Rosja i życie w niej, udowadnia, że powinniśmy ją czytać jako przestrogę. Przestrogę zwłaszcza dla nas, obywateli, obywatelek Polski, którzy staramy się orientować na zachód, lubimy zachodnie standardy, lubimy profity z Unii Europejskiej i lubimy mieć jakiś taki punkt odniesień no, na zachodzie, a nie tam u naszych braci Słowian, z całą sympatią dla nich i szacunkiem dla rosyjskiej kultury, też niełatwej historii. No, także zobaczcie sobie na stronie, Najwygodniej skorzystać z niej, wchodząc na subskrypcję i zapisując się. Wtedy dostajecie wszystko od razu na maila. Szykują nam się trudne tygodnie, bo zamknięte będą kina, teatry, muzea. Biblioteki nie zostały wyszczególnione, więc miejmy nadzieję, że będzie nadal można z nich korzystać. No i czas się żegnać. a ja pożegnam się utworem grupy Jericho Jones, czyli kontynuacji The Churchill, z których posłuchaliśmy przed chwilą, to utwór Junkies, Monkeys and Dunkies. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia za tydzień.